Panie Marszałku, wkrótce będzie nowa polityka rolna. Pomorskim rolnikom to zaszkodzi, pomoże, jakie wyzwania, jakie zagrożenia. Czego możemy się spodziewać? Bardziej bać się? Czy bardziej liczyć na to, że to trochę pomoże? W Europie, mam na myśli tutaj Unię Europejską, trwa spór o to, w jaki, jaki ma być kształt przyszłej polityki rolnej. To oczywiście wynika z, z różnic w podejściu wielu państw. Jedne chcą znaczącego ograniczenia e, wpływu instrumentów publicznych, w szczególności, krótko mówiąc, wsparcia finansowego. Zwłaszcza mówią, mówią to te kraje, które mniej żyją z rolnictwa i które nie chciałyby dopłacać, dopłacać do rolników innych państw. Ale co tu dużo kryć, są też takie państwa jak choćby Francja, która będzie bronić rękami nogami wspólnej polityki rolnej i znaczących dopłat. Na pewno Polacy są też, Polska też jest zainteresowana dopłatami po to, żebyśmy jeszcze przez kolejne lata budowali konkurencyjność polskiego rolnictwa, konkurencyjność polskiego producenta. Myślę, że poprą nas też w tej sprawie Niemcy ja wierzę, że Polska w, nowym, w nowej perspektywie uzyska znaczące wsparcie ze środków Unii, co najmniej takie, jakie uzyskała w tym okresie programowania, a to oznacza w dużej mierze koniecznie, jakby przewartościowania pewnych no, struktury, struktury tego wsparcia. Ale tak jak powiedziałem, trwa w tej sprawie dyskusja. A nasz pomorski rolnik? To wszystko zależy, wszystko zależy od tego, co się uda ministrowi rolnictwa i premierowi polskiego rządu wywalczyć na poziomie Unii Europejskiej. Czy będzie to system dopłat do każdego hektara, czy to będzie system dopłat, dopłat na przykład do do konkretnej, konkretnej produkcji. Więc w dużej mierze zależy to od, od tej polityki, jaka zostanie wynegocjowana na najwyższym szczeblu, ale ponieważ, yy, yy, co tu dużo kryć, również najwięcej pieniędzy wydaje się na politykę rolną, na wspólną politykę rolną w Unii Europejskiej, więc ta sprawa będzie przedmiotem dyskusji państw narodowych. My chcemy akurat, żeby były dopłaty utrzymane do, do sektora rolnictwa. I niezależnie od tego, czy one będą związane z hektarami, czy one będą związane wprost z, z konkretną produkcją. Chcemy, żeby każda połać ziemi, każdy hektar, polskiej ziemi był wykorzystany na, na, na te cele I ja mam nadzieję, że, że przede wszystkim będziemy ewoluować w kierunku konkretnej produkcji, a nie tylko posiadania hektarów, bo, bo jest jakaś chyba jakąś chyba nieuczciwością posiadanie wyłącznie tysięcy hektarów, hektarów gruntu nie prowadzi nie, brak prowadzenia i zainteresowania prowadzeniem produkcji, a uzyskiwaniem, uzyskiwaniem dopłat. To jest wysoce nieefektywne i mam nadzieję, że do takich kierunków dojdziemy, ale to, to co w tej chwili obserwujemy to ten system dopłat raczej się sprawdził, on uległ, umożliwił rolnikom, rolnikom polepszenie produkcji, polepszenie z pewnością poprzez system wsparcia zakupowego, uzupełnienie środków produkcji, uzupełnienie środków trwałych w gospodarstwach, poprawienie jakości, jakości takiej produkcji, więc polski rolnik staje się coraz bardziej konkurencyjny. Ale na pewno potrzebujemy jeszcze kilku lat, żeby dorównać rolnikom niemieckim, żeby dorównać rolnikom francuskim. Choć w niektórych elementach, takich jak produkcja mleczna, jak produkcja bydła, jak produkcja jaj, drobi i tak dalej, jesteśmy naprawdę w absolutnej czołówce. Mhm wróćmy jeszcze do tych negocjacji wspólnej polityki rolnej na najwyższym szczeblu, bo jest pewne stanowisko rządowe, mniej czy bardziej sprecyzowane. Jest kilka stanowisk rolniczych, łącznie z tymi, że rolnicy wręcz chcieli, chcieli protestować i sprawa tutaj rozpala tak naprawdę umysły. A samorząd wojewódzki? Ja, ja niezmiernie twierdzę, zresztą zajmowałem się pewnym elementem wspólnej polityki Unii Europejskiej, bo dotyczy, z, zająłem się wprost polityką akurat rybacką, która krótko mówiąc jedzie na tym samym wózku. I też trwają ostre spory pomiędzy, pomiędzy państwami o zakres tej interwencji, o zakres prowadzenia takiej polityki i oczywiście o skalę, skalę wsparcia finansowego. Moim zdaniem to widzę to po, po tych problemach rybackich, zwłaszcza. Tak samo dzieje się to w rolnictwie, że trzeba prowadzić dialog z, z Izbami rolniczymi, z rolnikami. Rolnicy z jednej strony muszą też wysłuchać, jakie są argumenty strony, strony rządowej, ale jakie są też ograniczenia na poziomie Komisji Europejskiej po to, żebyśmy nie wylali dziecka z, z, z kąpieli. Chodzi też o to, żeby, żebyśmy na tej wspólnej polityce rolnej jak najwięcej zyskali. A więc jeszcze raz dialog, dialog, dialog i potem wspólne uzgadnianie stanowisk. Bo byłoby bardzo źle, gdyby Komisja Europejska czy też Rada Unii Europejskiej były zasypywane od, odmiennymi stanowiskami prezentowanymi przez różne grupy nacisków w Polsce. Aha. A proszę powiedzieć jeszcze a propos uwolnienia rynku ziemi. Dziękuję. Hey. Słychać zewsząd głosy, że uwolnienie rynku ziemi spowoduje to, że ziemię będą kupowali zupełnie nierolnicy, że to będzie kapitał spekulacyjny. Te sprawy, jak Pan uważa? Jest to zagrożenie? Jak duże jest to zagrożenie? No niestety w, w pewnym stopniu obserwuję, że już się to, ta, ta, sytuacja, ta sytuacja ma miejsce. Ja jestem o, osobiście zwolnikiem, zwolnikiem ograniczenia takiego, takiej swobody, swobody obrotu ziemią rolniczą, zwłaszcza tą ziemią, która, która rodzi plony, a więc najlepiej wydajną, wydajną i wydaje się, że tutaj powinniśmy te, tego typu ograniczenia utrzymać. A proszę powiedzieć, w jaki sposób można je utrzymywać? No bo jest na przykład propozycja ze strony bodajże Izb Rolniczych, żeby samorząd rolniczy miał tutaj głos stanowiący, a nie doradczy, jeśli chodzi właśnie o sprzedaż mienia państwowego w prywatne ręce. Czy może inny mechanizm, może, może dyplomu rolniczego wymagać? Ja myślę, ja, ja myślę że w, Tutaj nie, nie do końca podzielam zdanie Izby Rolniczej. Przeniesienie takich uprawnień, które są uprawnieniami rządowymi, parlamentarno-rządowymi na poziom Izb Rolniczych może prowadzić do, do, do, do, również do podobnych patologii. Więc wydaje się, że powinniśmy jak najwięcej tego typu normowań rozwiązać na poziomie, na poziomie konkretnych ustaw, wprowadzając ścisłe ograniczenia, ścisłe, ścisłe ograniczenia. Ale jednocześnie obrót powinien mieć charakter absolutny absolutnie jawny i konkurencyjny. Mhm, ale jakiego typu ograniczenia można by wpisać do ustawy? No, Niewątpliwie nie trzeba, trzeba posiadać, posiadać z jednej strony doświadczenie, ale też i wykształcenie ro, rolnicze, bo przecież mhm. chodzi o to, żeby, żeby ziemia, zwłaszcza ziemia rolnicza, nie miała charakteru spekulacyjnego oczywiście. No tak, no tak. Dobra i ostatnie pytanko, bo tutaj Pan mówił właśnie o konkurencji z Francją, z Niemcami, z krajami europejskimi, a z drugiej strony my idziemy teraz dosyć mocno w Azję przecież. Zaczynamy eksportować do Azji i są tutaj rolnicy z Uzbekistanu. Jak duża to jest szansa dla polskiego rolnictwa? Czy powinniśmy skupiać się na Europie, czy iść w Azji, a być może jeszcze w inne kontynenty? Jakie tutaj widziałby Pan długofalowe perspektywy? Osobiście to jest twierdzę, że to jest olbrzymi rynek i polska dyplomacja, ale także polskie, polski rząd, władze, ale też i władze na różnych szczebli, bo, bo nie ukrywam, że dostrzegam też rolę również dla, dla siebie, dla samorządu regionalnego. Powinniśmy udrażniać kanały, kanały kanały kooperacji gospodarczej z sąsiadami. Wystarczy tylko spojrzeć na rynek rosyjski, który jest przecież rynkiem olbrzymim i który którym nagle pojawiło, jak się pojawiło zapotrzebowanie na polskie, na polskie mięso, to w Polsce zniknęła górka mięsa. To jest, to jest niewątpliwie najbliższy rynek, o który, o który trzeba zadbać, a więc powinna nas interesować i, i Rosja, i Ukraina, i oczywiście Uzbekistan. Mówi pani o Azji, więc rzeczywiście ja to też zauważyłem podczas wizyty z prezydentem w grudniu ubiegłym roku w Chinach, że nawet Chińczycy są zainteresowani polską wieprzowiną. Ale jeśli mamy wybrać rynki zbytu, to oczywiście rynek rosyjski jest zdecydowanie bliżej. To są niższe koszty transportu, a więc niewątpliwie trzeba szukać właśnie tam konsumenta. A nie jest to bardzo taki ryzykowny rynek? Właśnie Rosja i na wschód od Rosji. To jest oczywiście problem, dlatego że, że w dużej mierze Rosja jest poddana wpływom, wpływom politycznym i tam często często decyzja polityczna decyduje o tym, czy prowadzi do tego, że, że nagle pojawia się embargo na dostawę, na dostawę polskiego, polskiej wołowiny, czy polskiego, e, polskiej wieprzowiny. E, więc e, niewątpliwie rynek jest ryzykowny, ale im więcej będziemy współpracować, im więcej będziemy zakładać tam e, swoich, swoich filii, swoich oddziałów, im więcej będziemy kooperować z tamtejszymi firmami, tym więcej będziemy mogli nawet w warunkach takich, takich turbulencji e, dyplomatycznych e, wysyłać swoje towary. To to jest niewątpliwie wielka przyszłość naszego również pomorskiego rolnictwa.